Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkon się w odmów zmęczony tryb życia Który przypomina kratę obraz skicia. Praca do mnie praca, wyszlic i do spania Tysiąc za tygodniem nasze życie skraca Do wam warto, się wartość się niezależna audycja internetowa podnośnik, góral się kłania zapraszam do słuchania a dzisiaj gościem jest kapitan Jacek Reich żeglarz wielkiej klasy którego miałem niewątpliwą przyjemność poznać na Brooklynie w Nowym Jorku ja nie będę przedłużał tego odcinka moim tutaj wstępem zapraszam do słuchania Nazywam się Dziadek Jacek, a Jacek Rajch. Przygoda żeglarstwem się zaczęła dość dawno, bo jeszcze w latach 50. Pływanie na, na kajakach z żaglem po Mazurach, nie? gdzie się mieć robiło z kawałka deski, żagiel z ukradzionego mamie prześcieradła i, i, i tak z ojcem e, na kajaczku żeglowałem przez, przez kilka lat. Nie? Aż i, I patrząc na, na takie składane łódki, jak kiedyś była Mewa na przykład, to było to nieosiągalne marzenie, kurczę, Mewa, nie? No, ale doszedłem w latach 80. do kupienia własnej łódeczki, która się nazywała Stynka, do której zrobiłem masz, żagiel, boczne miecze ster No i z żoną i córeczką, która wtedy miała chyba 3-4 lata, żeśmy popłynęli na Mazury oczywiście I, i trzeba było się ważyć, żeby za dużo nie wziąć rzeczy, bo łódka miała oczywiście maleńka, bardzo niską burtę i, i no, trzeba było bardzo uważać, nie? Nie pamiętam, żebym używał kiedykolwiek, jakiekolwiek sprzęt ratunkowy, ani córka, która miała 3-4 lata, ani żona, która oczywiście umie, umie, umiała pływać. Ja nigdy czegoś takiego nie mieliśmy, nie używaliśmy i w ogóle nie było nigdy wymagane, bo nikt nas nie, nigdy nie sprawdza. Ale to były lata 67, moja córka się urodziła, no to był 70, 71 rok, drugi Woda jeszcze na Mazurach była taka, że można było nie brać w butelkach, tylko z garka zaczerpnąć wody do picia, surową. No i potem tak poszło. Potem kolega mnie namówił, żebym w Olecku zrobił stopień żeglarski, z sternika jachtowego od razu. W tego samego roku się tak zwane rozszerzone uprawnienia zdobyłem, będąc na rejsie bałtyckim późno jesienią. Na, na jakimś zatokowym jachcie z, z Twierdzy w Gdańsku, potem na drugi rok Jurand na, na pe pełnym Bałtyku, nie? no i potem stopnie już te wyższe, sternik morski, kapitan taki, śmaki, nie? I, i teraz już niepotrzebne, żadne stopnie są, bo, bo mam swoją młotkę i nikt mnie o żadne stopnie nie pyta. W Stanach pływam praktycznie pierwszy raz do Stanów, przypłynąłem w 1986 roku prowadząc rejs z, ze Szczecina do, można skrótowo mówić, Szczecin, Meksyk i z powrotem. No ale to było na Karaiby, na Kubę, do Meksyku, czyli na Yucatan, potem do Miami, a znów do, na Kubę, do Hawany. Miami, Bermuda, no i z powrotem Europa, Polska, to było J80, nazywał się Asterias, już nie istnieje, bo właśnie któregoś roku przeczytałem w wiadomościach, że został rozbity na rafie na Kubie, właśnie w wejściu prawie do, do Mariny Hemingwaya, niedaleko Hawany. Następny rejs miałem tuż po tym, gdzie to było? Nie tuż po tym, bo to były jeszcze parę lat przerwy, pracowałem w Trzebieży przez kilka lat jako kapitan, opiekun jachtów Juran Śmiały. Potem prowadziłem rejs dookoła świata, praktycznie prawie dookoła świata na 100 milu, który trwał mniej więcej dwa lata. I tu właśnie przypłynąłem wtedy do Nowego Jorku pierwszy raz w 1989 roku na wiosnę i tu poznałem tą całą grupę ludzi, którzy jeszcze wtedy nie, nie, nie mieli tego jak klubu. Tutaj wróciłem na krótko w 1993 roku. Byłem tu krótko, króciutko, kilka tygodni dosłownie. No i teraz znów po, po, po tych kilkunastu latach jestem też na krótko, bo na tydzień raptem. Na stałe mieszkam na łódce, na Ospreju. No, Osprey to jest 11 metrowy słub zbudowany we Francji, typ Amelkirk. Jak kupowałem ją, to, to, to nie wiedziałem co to jest za łódka, ale ludzie, którzy w Marinie mnie, mnie spotykali i pytali się co, to ją rozpoznawali i mi mówili o to bardzo dobra łódka. I, i, Mając te prawie 20 lat, tą łódkę przekonałem się, że rzeczywiście to jest bardzo dobra łódka. To jest plastikowa, normalna, tylko że jest budowana w latach 60., wtedy, kiedy jeszcze się budowało grube, mocne plastiki. Ona nie jest szybka, jest, już kiedyś była, bo ja ją kupiłem, już była na Rafie, przez pół roku leżała, była tak zwana total loss. Ja ją kupiłem na Antidze w 1991 roku, w grudniu, za za wartość za cenę 5 tysięcy dolarów, czyli wartość prawie że nowego silnika, który tam był wstawiony. Tak pokrótce yy, historii. Od tego czasu cały czas mieszkam i pływam. W międzyczasie byłem na, na łódce dookoła świata, dwadzieścia yy, parę razy przez Atlantyk, kilka razy przez Pacyfik, yy. Na tej samej łódce, oczywiście. Nie? Słuchaj, no to rzeczywiście jest tyle, tyle tych właściwie niekończących się rejs, że zaczynam y, na przykład na Florydzie, płynę na Śródziemne. Y, ostatnie kilka lat, ostatni od 04, jak przypłynąłem z, y, z rejsu dookoła świata, y, to przypłynąłem na Florydę. I pobyłem na Florydzie miesiąc, czy dwa i popłynąłem do, do Europy, na śródziemne. Tam znów po, posiedziałem całe lato na, na zimę, na Karaiby i, i na Florydę, na wiosnę. I tak w kółko te kilka lat to trwa. I wpływam czasami sam, czasami jakąś załogę mam. Raz płynął mój przyjaciel, raz, raz inny przyjaciel. Czasami ktoś się sprawdza, czasami się nie sprawdza. A ostatnio biorę ludzi, obcych zupełnie z internetu, z, ze strony Crew Wanted. I, i jak na razie to, to, to jest okej, okay, bo, bo mam szczęście i akurat trafiłem na dobrych ludzi, i którzy... No, już jeden ze mną miesiąc płynie z Florydy tutaj do... do no, na wschodnie wybrzeże do Baltimore. Ma płynąć przez, przez ocean, drugi też, poznany na tej samej stronie. No, wygląda na to, że, że będzie fajnie, nie? No inne rejsy miałem, no, różnych tam, na przykład kiedyś płynąłem przez Atlantyk w pasatach. Moja żona płynęła sześć razy przez Atlantyk ze mną i kilka razy przez Pacyfik. Dla ciekawostki powiem, że jest w moim wieku, czyli 69 lat, i, i, ale już powiedziała, że już więcej nie chce, bo, bo w zeszłym roku spotkaliśmy bardzo nieprzyjemną pogodę. W Pasatach mieliśmy przez tydzień przeciwne zachodnie wiatry i to silne, bo wiało 5 do 7 czasami i tu masz parę tysięcy mil na drugą stronę i, i musisz halsować, kurczę, to jest bardzo niemiłe, ani fizycznie, ani psychicznie, nie? No i żona już powiedziała, że już więcej nie płynie, chyba że tylko przyjedzie na, na chwilę, na śródziemne gdzieś, na, na kilka tygodni, po, na rejs tak zwany stacjonarny, co bardzo mi się podoba. No, no w Polsce to oczywiście w tych czasach, kiedy ja pływałem, to, to w ogóle to jest, to jest inna bajka, tu młodzi ludzie to, to jest... No, nie chcę w ogóle uwierzyć, że, że tak. po pierwsze rodzina nie mogła płynąć. Żona moja, ani córka nie mogła płynąć, jak ja płynę. Mogły płynąć na jakimś innym rejsie, z kim innym, ale nie mogły tego. Trzeba było oczywiście należeć do klubu, obowiązkowo. Trzeba było mieć tą książeczkę żeglarską. W książeczce żeglarskiej trzeba było mieć, mieć tak zwaną klauzulę napływania morskie, czyli pozwolenie z policji, wtedy milicji, napływania morskie, no i w ogóle, no, biurokracja niesamowita, kontrole techniczne, atesty, no, każda łódka była oczywiście ubezpieczona i wszystko musiało być e, według książki, według listy, wyposażenia, jachtowy, lista wyposażenia ruchomego, nieruchomego, no, inspekcje co roku, karta bezpieczeństwa, no, tutaj nic. To, to jest swoboda, no, nikt nie, nic nie sprawdza. No, ja byłem parę razy tu kontrolowany przez Kosgard, ale to głównie dlatego, że myślę, że ja ludzie jakichś wożę z Bahamów, gdzieś przemycam do Stanów gaśnice, żeby mi ktoś sprawdzał jakieś tam pierdoły takie. Nie zdarzyło się to jeszcze. No. Chociaż wiem, że, że amerykańskim łódkom sprawdzają gaśnice i nawet mandaty wlepiają. nie Słyszałem z opowiadań. Nie wiem, polską banderę może traktują bardziej ulgowo, albo co, nie, nie mam pojęcia. Teraz nie ma, nie ma żadnej nawigacji, teraz jest tylko GPS, trzeba wiedzieć, który guzik nacisnąć, kurcze i, i nawet żadnych map nie trzeba mieć, bo wszystko w GPS-ie. nie, jak, jak się jeden zepsuje, to się ma drugi, trzeci, czwarty, kurczę, w zanadrzu, nie? Nie jest żadna nawigacja, to można małpę nauczyć, kurczę, co, co się na... gdzie robić, nie gdzie naciskać. Oczywiście, że mam sekstant, bo do yy, yy, tam sextantem pływałem. Pierwszego GPS-a kupiłem second hand za, za 200 dolarów, wtedy bardzo duża suma dla mnie w chyba 97 roku. Czyli już dawno były GPS-y. Na, na rejsie pierwszym dookoła świata nie mieliśmy nic, mieliśmy sextant. Na, na drugim rejsie oczywiście już płynąłem, jak wypłynąłem w 1997 roku z GPS-em na Pacyfik, nie, no to GPS używam, nie, już sekstantu raczej nie używam, ale czasami jak ktoś, ktoś mnie prosi, żebym tam yy, pokazał mu sekstant, nie, no to tam wyciągam ze skrzynki i tam ba bawimy się, nie, to... Nie ma żadnej, wiesz, pozycji oczywiście, ale po prostu, żeby zmierzyć, umie zmierzyć kąt, czy to, czy to, wiesz, latarni, wysokość, nie? Z prostego wzoru y, trigonometrycznego, czy, czy nawet y, wysokość gwiazdy polarnej, czy słońca w zenicie, do tego to nie potrzeba wielkich tam ceregieli, nie? No ale zawsze kogoś, kto mnie o to prosi, zawsze proszę, żeby zrobił pozycję normalnej nawigacji terestrycznej, na miary. Jak to zrobi, umie, wie jak trójkąt nawigacyjny wziąć w rękę, co to jest całkowita poprawka i tak dalej, nie? no to jedziemy z sekstantem, a jak, a jak nie wie jak trójkąta w rękę wziąć, kurczę, no to sekstant chowam głęboko, bo, bo, bo po co kogoś, kurczę, uczyć obsługi Sextanta, jak on nie wie, jak trójkąt nawigacyjny trzymać. Sekstant jest kątomierzem, specjalnym kątomierzem i można go używać nawet do mierzenia kątów poziomych. Można nawet pozycję zrobić z dwóch kątów poziomych. Nie? Można zrobić to namiernikiem, kompasem, bardzo niedokładnie oczywiście, a seksantem można to zrobić bardzo dokładnie. Do, do mierzenia kątów nie potrzeba żadnej książki. Do zrobienia pozycji z, z, z ciał niebieskich to oczywiście trzeba mieć dwie książki. No, jedną koniecznie, trzeba mieć tak zwany almanach nawigacyjny, czyli książkę, w której na każdą godzinę roku jest podana pozycja wielu właśnie nawigacyjnych ciał niebieskich, a można to potem obliczyć na każdą sekundę, interpolując pomiędzy właśnie z, tych, z tego almanacha, no i można po prostu używać wzoru trygonometrycznego, kalkulatora, można używać, było w dawnych czasach, to jeszcze używało się tablic logarytmicznych, że te wzory były, które tam, dzielenie, mnożenie, było przeistoczone na, na, za pomocą logarytmów na dodawanie i odejmowanie, co było o wiele łatwiejsze niż dzielenie i mnożenie. Potem był kalkulator nawigacyjny, zwykły kalkulator, co łatwo robi, mnoży duże, duże cyfry, wyciąga od razu sinusy, kosinusy. No i później były tablice, oczywiście, co jeszcze jest łatwiejsze, nie? ale zajmuje dużo miejsca. No teraz już nic takiego nie, nie, nie, nikt nie używa, bo, bo to idiotyzm jest wyważać, tu masz naciśnięcie guzika, głowa spokojna, tamta nawigacyjna to było cały czas pod rozglądanie się, szczególnie jak, oczywiście na środku oceanu nikt tego nie robił, tam raz na kilka dni, ale jak się zbliżało do lądu, tam 100 mil czy, czy bliżej, o to już się wtedy patrzyło, dziurach, w chmurach, żeby była chociaż, żeby chociaż jedna linia pozycyjna była, o kurczę, to był już naprawdę ból głowy i często pechowo było tak, że przez ocean się płynie wiele dni, piękna pogoda, można pozycję mieć, a ostatnie parę dni przed, przed podejściem pochmurno i nic nie widać. I wtedy się kombinowało z radionamiarów pozycję, z tego no... no. Bo, bo zliczenie jest tak niedokładne, szczególnie na, na, na oceanie, gdzie prądy są niewiadome, jakieś tam, no, st jest statystyka oczywiście, ale, ale to jest, są błędy rzędu kilkudziesięciu mil. No także to był rzeczywiście ból głowy, teraz jest spokój, można się czymś zająć, książkę czytać, dłubać, szyć na maszynie, reperować żagle, nikt, nikt się nie, nie musi zajmować nawigacją, jedynie, jedynie podejścia blisko rzeczywiście brzegu, w wąskich przejściach, no to wtedy ja nigdy nie, nie, nie ufam GPS-owi, tylko lepiej patrzeć no, to, co jest na bojki, na kolor wody. No, to, to jest tak zwany piloting, pilotowanie, jak to w Ameryce nazywają. Ja, ja pierwszy jak to zrobiłem sobie sam, z takiego y, płótna, na pod... miałem kiedyś y, z ojcem zrobiliśmy, jak po Mazurach pływaliśmy, y, namiot zrobiliśmy sobie sami, z takiego płótna, które było po jednej stronie podgumowane i potem z tego namiotu y, pociąłem go, wy, wykroiłem więcej takie jak z grubsza spodnie, kurtkę i sobie uszyłem y, na maszynie trochę ręcznie, mama mi pomogła nie? Na, na pierwszy rejs morski sztorm. Jak sam zrobiłem sobie yy, pas bezpieczeństwa, niewielka sztuka, bo kawałek grubego, yy, grubej taśmy, zapleść jakiś sznurek z jednej, drugiej strony, karabinczyk i gotowe, nie? chociaż nawet wtedy karabinczyka nie było, bo, bo się przywiązywało tylko z jakimś węzłem i koniec. No. <śmiech> Oczywiście, dawniej były łódki drewniane, Ludzie żelaza. Teraz mówią, są ludzie drewniani, a łódki z żelaza. No. Tak, było, było. Tak, kilka razy miałem taki przypadek, ale to ze sztormem to tylko raz było to związane. To było w 05 roku, jak płynąłem z Florydy na, na, do Europy, jakieś 50 mil na południe od Cape Hatteras złapał nasz mały sztorm przez, jak, jak wiadomo tutaj wzdłuż wybrzeża wszędzie jest zasięg UKF-ki i, i 24 godziny na dobę masz, macie, mamy prognozy. I prognozy zapowiadane były wiatr do 30 węzłów. Nie? Ale niestety złożyło się, że ten wiatr był od, o wiele silniejszy i niestety z północnego schodu, czyli dokładnie pod, pod prąd, w tym, w tym odcinku go stromu. I szybko zrobiła się dość stroma fala, ponieważ ten nisz, który widać było, nie dość szybko idzie. Yy, więc tylko rzuciłem żagle, i łódka dryfowała na, na gołym maszcie. Wszystko pozamykane, załoga. Miałem dwóch załogantów w środku. Ja też stoję w zejściówce. Co, co jakiś czas osuw klapy odsuwam. Rozglądam się, czy jakiś statek na nas nie jedzie. I rzeczywiście statek przechodził i wołam nas na ukf ce I mówi, czy wszystko ok? Wszystko ok, nie. I, i yy, pytam się go, ile, ile wieje. Biało według jego tam mierników 60 węzłów. I może paręnaście minut po tym nagle walnięcie, walnięcie potężne w lewą burtę, łódka została przewrócona więcej niż 90 stopni, bo maszt uderzył o wodę i prawa burta uderzyła o wodę i wybiło mi, gniotło mi do środka dwa okienka. I o, natychmiast się wlało, wiesz dziesiątki litrów wody w ciągu kilku sekund. Za chwilę łódka stała się i przechyliła się na drugą stronę. Także prawa burta najpierw była zalana wodą, tam, gdzie moja wszystka elektronika była. Za chwilę wszystko się przelało na, na, na y, y, lewą burtę, i jeszcze kilka razy taka oscylacja, łódka się wyprostowała. Ja wyskoczyłem na, na, na, do kokpitu, natychmiast uruch uruchomiłem silnik. Wody już było y, y, w łódce po kolana. I załogantów od razu do, do y, wylewania wody. Pechowo się złożyło, że wiadra, które były uwiązane na relingu, zerwało. Wtedy mi zerwało Rower, parę baniaków z ropą, które były przywiązane, ale no za, za słabe tam krawaciki były, no nie, nie, nie dość mocne. I miałem akurat kupione dwie skrzynki do akumulatorów. Jeszcze akumulatorów nie włożyłem do tych skrzynek i skrzynki były luzem, stały koło stołu w kabinie i tymi skrzynkami od akumulatorów. Wylewali i zawsze mówię, że najlepsze pompy zęzowe to jest dwóch przestraszonych załogantów. I, i, a ja zacząłem działać, żeby zatkać te, te wybite okienka, silnik do przodu, pod fale, żeby brały no, równo, nie z boku. Nie? No i jakimiś poduszkami, workami żagli powiązanymi od zewnątrz, wewnątrz, jakieś kołki, jakieś wiosła, żeby to rozpórki. Nie, udało się to po, pozatykać no i utrzymywać przez, przez parę godzin, aż to nie przeszło, łódkę dziobem do fali na silniku, bo już nie warto było niczego więcej specjalnie robić, a silnik musiał chodzić, bo jakby nie uruchomił go od razu, to, to po pięciu minutach prawdopodobnie by akumulatory zalane wodą by już nie, nie zastartowały silnika, także silnik musiał chodzić. No i wszystko jakoś się wypompowało, wy, wylało wodę, tylko niestety y, duże, duże zniszczenia miałem elektronika, później musiałem rozbierać i, i alternator, i starter po, po, po tygodniach nie? i dużo, dużo innych napraw było związanych z tą wybrotką, nie? Na, na, weszliśmy y, awaryjnie na Bermudę, żeby poreperować światła na, na maszcie, bo to było bardzo ważne, że ktoś musi nas widzieć w nocy nie? I, i moi załoganci niestety y, wysiedli na Bermudzie, chociaż planowali płynąć ze mną aż do Grecji. No. To, żeby nie, nie zniechęcać, to ja mam tych mil dziesiątki tysięcy, nie wiem, bo już od wielu lat nie liczę, ale tak z grubsza biorąc ja liczę tak około 10 tysięcy mil rocznie, pływam na mojej łódce powiedzmy 20 lat, to jest 200 tysięcy, a zanim kupiłem moją łódkę, to byłem dookoła świata i wiele lat pływałem, czyli... Można liczyć, że mam pomiędzy 250 tysięcy a 300 tysięcy mil. Bo już olałem dawno, dawno, żeby liczyć te mile kurczę, nie? Kiedyś to, to GPS liczył mile, ale już od dawna mój GPS, jak się go wyłączy, to on traci wszystką pamięć, bo, bo już nie ma baterii pamięciowej, i, i także już przestałem w żadne statystyki się bawić. No. Kiedyś to był obowiązek w Polsce, że trzeba było te mile liczyć, godziny. Teraz nie mam żadnych obowiązków, dziennika aktowego nie prowadzę. Nie chcę oczywiście, to biurokracja to jest moja, wiesz, zmora, nie? Ja to nie nazywam biurokracją, tylko biurwokracja, nie? Te kontakty z, z, z oficjalami, z custom immigration i innymi tam, to jest niestety czasami... Yy, yy, konieczne, ale jest zawsze niemiłe. A to, kurczę, no, ci każą przyjechać na lotnisko, nie? Jest, kurczę, z 10 mil, masz do wyboru albo wziąć taksówkę, albo czekać parę godzin na autobus, kurczę, jak teraz było w QS, nie? Tylko po to, żeby powiedzieć, no, wszystko w porządku. Nawet się nie zapytali, jak się Łódka nazywa, nawet nie zapisali, yy, wiesz, kto, jak, nazwa jakaś, no. Czyli, kurczę, zupełnie bez sensu kazali mi przyjechać, nie? To, to, to naprawdę tak było, no. Ja mówię o takim pływaniu tu po zwodach amerykańskich, bo jak się wchodzi z zagranicy do Ameryki, to, to jest obowiązek, nie? I wtedy oni tam spisują i tak dalej, sprawdzają paszport, ja mam teraz zieloną kartę, nie? tam nie, nie, Wiesz, nie mam żadnych problemów oczywiście, ale, ale no, ten obowiązek rozumie i tego, ale to pływanie tutaj Yy, wzdłuż wybrzeża i meldowanie się. O kurczę, muszę, zapomniałem się yy, zadzwonić do, do, yy, do custom, rzeczywiście. Teraz mi się to przypomniało. No więc jak, jak płynę z, z Miami, Fort Order Day, tu pomiędzy Bahamami a. a wschodnim wybrzeżem, to prawie za każdym razem patrolówka Kosgardu nawiązuje kontakt na UKFC i proszą o pozwolenie wejścia często. No jak wtedy wiem, że jestem na wodach terytorialnych, no to nie masz prawa odmówić, nie? Ale jak jestem powyżej 12 mil, to, to zwykle nie zgadzam się, żeby wchodzili na łódkę, nie? Nie, a raz sobie zagrałem tak, że że, yy, tam, że, chcą wejść, nie? Byłem sam wtedy i mówię, dobra, mo mogę was zaprosić na łódkę jako gości pod warunkiem, że przyjdziecie bez broni i przyniesiecie na przykład jakiś mały prezent jak zimne piwo albo lody, kurczę. Było przez kilkanaście minut cisza bo musieli się pewnie kontaktować ze swymi tam headquarters gdzieś tam, nie? I tam ci powiedzieli pewnie, że, że nie, dajcie mu spokój, nie? Powiedzieli, potem zawołali, okej, okay, wszystko w porządku, bon voyage, nie? Już nie, nie, nie molestowali mnie, żeby wejść, nie? Pewnie nie mieli źle piwa ani lodów, albo się nie mogli pozbyć broni. Pod Polską pływam oczywiście banderą, PZŻ 28, y, Pol 2854, ja mam polski paszport, innego nie mam i o zieloną kartę mam, tak, od, od, od ponad pięciu lat. No tak, no, by, by, byliśmy to z żoną, byłem na Markizach, to jest takie no, dla mnie najlepsze miejsce. No, wszystkiego się nie, nie, nie da odwiedzić, nie? Po, I po co zresztą, nie? I, jeszcze jedna wyspa z palmą, nie? No, tak można skrótowo powiedzieć. Polinezja, y, szczególnie Markizy są, są dla mnie najlepsze, dlatego że jest tam... Piękna roślinność, dużo dzikich jeszcze pozostałości owoc, drzew owocowych z czasów jeszcze tych historycznych polindzejczyków Stare wioski już opuszczone są, mieszkają zupełnie w innych miejscach i tamte drzewa, mango i innych owoców. Nikt tego nie zbiera, gnije, leży wszystko, nie? Już, yy, także no było często tak, że, że Nazbierałem bączek pełny mango. Potem siedzimy cały dzień, jeden, drugi, obieramy te mango. Trzeba cukier kupić, gaz, nie? I robimy drzemy, kurczę, kilkadziesiąt słoików drzemów z mango, nie? Bo mango za darmo było, ale cukier już nie był za darmo. No i oczywiście. Potem przez wiele, wiele miesięcy, lat, kurczę, o, jeszcze jest słoiczek, kurczę, drzemu z własnej roboty, nie? No, piękna sprawa, nie? Ale to tylko jak byłem z żoną, bo jak sam jestem, to nic mi się nie chce takich, takich rzeczy robić. Jak sam jestem, to, to nie chcę mi się nawet zatrzymywać, jak nie muszę. Najlepiej się czuję, jak płynę, ocean, spokój, cisza. Jak ktoś ze mną jest, to, to z przyjemnością gdzieś wstaję, żeby sobie pokazać mu... No jest, jest zupełnie inne pływanie, nie? jak sam jestem płynem. Ja nigdy się nie nudzę. Jak naprawdę pogoda jest taka, że nic innego nie można robić, to przynajmniej można słuchać muzyki i można czytać książkę, na które sobie nie pozwalam na takie rzeczy, jak pogoda jest ładna i mogę coś robić. Wtedy robię, naprawiam żagle, mam maszynę do szycia elektryczną. Mam spawarkę, różne rzeczy robię, naprawiam, nowe projekty robię, teraz mnie czeka projekt, chcę zrobić zamiast takiego szmacianego dodżera, to, to chcę zrobić hard dodger. zbieram powoli materiały, jakąś tam żywicę, sklejki, tego będę, będę stał może parę tygodni sam na, na, na kanarach, Czekając na, na załogę, na Karaiby, to będę miał co robić, nie? no bo ta, tego akurat się nie da robić przez ocean, ale przez ocean można w, wiele innych rzeczy, jak lakierowanie drobne, jak ładna pogoda jest, nie, nie mówiąc o szyciu inne tam naprawy, grindery, różne elektryczne narzędzia, które mam się popsuły. Nie ma na to czasu ani ochoty. To można spokojnie sobie, siedząc w kokpicie, dłubiąc, ponaprawiać, jak, jak jest ładna pogoda. Także nigdy się nie nudzę, jak płynę sam przez ocean. Prędzej się nudzę, jak jestem z kimś, bo wtedy już jakoś tak nie chcę rozkładać tych wszystkich narzędzi, bo jak rozłożę narzędzia, kokpit zawalony jest rupieciami, trudno się chodzić, na dole to samo. Jak jestem z kimś, to, to chcę, żeby był porządek jakiś i, i ktoś tam nie skaleczył się o moją piłę, kurczę, czy, wiesz, także... Ja nie gotuję nic, ja gotuję tylko wodę. Tylko wodę gotuję, no. I zalewam tam kopertki, zupki, ale jak ktoś ze mną jest, kto, kto lubi gotować, jak moja żona, nie, to oczywiście ona tam robi różne, różne frykasy od tego. I, I załogę też, jak jest ktoś... Kto, kto widzę, że, że ma taką chęć, żyłkę, nie? No to, to tam zachęcam, żeby coś tam zrobić ciekawszego niż tylko zagotować wodę, zalać y, makaron, y, y, no, gorący kubek czy coś takiego. Nie? Pierwszy i najważniejszy przesąd żeglarski to, jak kupujesz łódkę, nie zmieniać nazwy. Wiele razy w historii żeglarstwa to się, to się potwierdza. Dla mnie największy taki spektakularny przykład zmiany nazwy i wielkiego nieszczęścia potem jest wyprawa Ernesta Shackletona na Antarktydę. Zmienili piękną nazwę statku Polaris na Endurance. Endurance niestety nie wytrzymał na poru lodów i zatonął. Załoga przeżyła. Owszem, dzięki, dzięki Shackletonowi tej jego słynnej, słynnej wyprawie ratowniczej na, na majłódce przez zimny, straszliwie sztormowy ocean. No jest, jest mnóstwo innych przykładów, kiedy zmiana, łódki nie wyszła na zdro... zmiana nazwy łódki nie wyszła na zdrowie. Łódce. No ja moją łódkę kupiłem z tą nazwą, przeczytałem w encyklopedii, co to jest Osprey. Osprey to jest jastrząb prybołów inaczej po polsku, tu tutaj na, na Chesa Pink i, i na południe od Nowego Jorku jest, jest mnóstwo osprej, na każdym markerze jest gniazdo osprej. W tym roku porobiłem mnóstwo zdjęć właśnie osprej na markerach w różnych pozach. A jeszcze, jeszcze dawno temu, jak płynąłem z, z żoną Zewą przez e, Czesapik, żeśmy uratowali jednego ospreja od utonięcia, bo osprej to jest jastrząb i pióra ma e, nie jak kaczka, które na, e, woskiem są e, pokryte, e, tylko jak kura i jak tylko dłużej trochę w wodzie Y, będzie. Najlepiej w ogóle, jak nie jest w wodzie, ale jak rybę złapał za dużą pazurami, no to y, nie może się poderwać i musi tego. Im duże jest w wodzie, tym bardziej nasięka i już nie ma cudów, żeby, żeby pofrunął. I płynął naprzeciwko na, naszego kursu. I ja zatrzymałem łódkę, wlazłem do wody, wyciągnąłem go, siedział przez wiele godzin na, na, na, na, na budówce, suszył się, Potem przesiać się na, na reling, też siedział, suszył się, jak łódka przepływała, robiła fale, bo było wąsko, bo to kanały są. Nie, to łapał równowagę skrzydłami. Ludzie dookoła nas pływali, myśleli, że on jest, na, bo łódka widać nazwa Osprey, a, a Osprey siedzi, myśleli, że jest uwiązany na, na, na lince jakiejś czy coś, że to jest nasza maskotka. Nie? A to był dziki Osprey, który jeszcze nie chciał odlecieć. No. No, także ja mówię, że duch Ospreja czuwa nad, nad łódką Osprej, bo tyle miałem różnych tak zwanych narrow escapes, tyle o, koński paznokieć udało mi się uniknąć e, straty łódki albo w ogóle śmierci, co ja mówię, że ja nie chcę, nie chcę, nie chcę przeżyć śmierci mojej łódki, ani mojej żony. Nie? No, także... W tym roku nawet, nawet niewiele brakowało. Teraz jak płynąłem z, z Florydy do, do Port Augustin, San, San Augustin, akurat wypadło tak, że no wchodzenie w nocy. Ale księżyc był w pełni i dobrze widać było i wiedziałem, że tam jest dość głęboko, że tylko trzeba po bojach iść, bo, bo są poza bojami, zaraz jest płytko, przesuwają boje, jak żeby pokazywały głębszą wodę. Nie? No i ponieważ była pełnia, więc zdecydowałem się wchodzić. I jeszcze na, na dodatek pechowo było, że, że był wychodzący prąd, dość silny. I szliśmy przez długi czas na żaglach siebie cały czas na żaglach i potem, ale potem już wiatr tak zdech, że, że już nie mogliśmy iść pod prąd, trzeba było pomóc sobie silnikiem. No idziemy powolutku, tam jeden węzeł pod prąd, który zapieprza ze trzy węzły i boje, no są rzeczywiście, boje, nie? Widać, ale nie, nie były tak, że pary boi są yy, za każdym razem, tylko raz widać zieloną, raz czerwoną, potem znów para jakaś, nie? no to się zawsze trzymałem tych, tych boi co było widać nie? i niestety y, byłem, mimo że byłem w granicach farwateru, to jednak boja widocznie nie była dość y, dobrze przesunięta i walnęliśmy porządnie y, kilem na, na, w piasek. Łódka się przechyliła natychmiast, ponad 45 stopni. Okienko nad kambusem było otwarte. Woda wdarła się. Potem patrzy, kurczę, cała łódka zapiaszczona od środka. Jest piaskiem, nie? Zanurzenia mam 6 stóp. No ale dałem całą naprzód. Żagle jeszcze wybrałem, nie? I łódka na tym przechyle. Jakoś tam przeskoczyło oczywiście w tą drugą stronę, gdzie, gdzie niby powinna być głębsza woda, to tam parę minut trwało i wyszliśmy na, na to. A w tym miejscu było na tyle widno, że było widać, ok, boje ale już tych rapic, tych, tych fal spowodowanych płycizną, już tego nie było widać. To za późno, za późno co zobaczyłem. Jak już w tym byliśmy, to, to już było za późno, nie? No ale wyszliśmy z tego, ale to było... Bardzo blisko, kurczę, no, nie, jakby trochę więcej tamtej płcizny było, trochę dłuższa, no Boże, mógł mi silnik, silnik stanąć, nie, bo zapiaszczone, woda z piaskiem wciągana jest, nie, by to cały system chłodniczy zaraz, zaraz, no, zablokowało i, i by się zagrzał natychmiast, ale to trwało na szczęście tylko kilka minut i żeśmy weszli spokojnie już dalej, no, e... Jak w dzień wychodziłem tam, to szedłem na GPS-ie, patrzyłem na ten szlak, nie? To, to wychodziliśmy z prądem yy, yy, i na wysokiej wodzie, także wielkie, to było widać, że, że bardzo szybko się dno podnosiło, tam dosłownie 5 metrów różnicy było, było, robiło dużą różnicę i boje były nieprzesunięte, nie? Co, czego mogłem się spodziewać, bo jak to można się spodziewać, że boje natychmiast przesuwają jak, jak płytko się robi, nie? Przesuwają może raz na kilka lat, kurczę, albo wiesz. No. Ale dzięki Osprejowi pewnie z tego, z tego wyszliśmy. Nie? Bałem się, ponieważ wcześniej robiłem remont na Florydzie, dość duży, że, że będę miał rysę pomiędzy balastem i kadłubem, yy, ale do wody wszedłem, zaraz popatrzeć, nic, wszystko jest idealne. Pilkin, filkin, filkin? jest balast żeliwny, przy, przykręcony kilkanaście bolcami do, do, do kadłuba. Nie? Także no udało się, znów się udało. Kiedy to się... Skończy to nie wiem. Na skałach byłem wiele razy. Na skałach, na, skałach. No, na, na, na plaży już też prawie byłem. Raz ci opowiem, bo to bardzo takie y, pouczające jest, nie? Y, też dosłownie kilka tygodni po wodowaniu łódki, po malowaniu na, na, w Kalifornii y, płynęliśmy z Port San Luis do, do San Francisco, właściwie z Monterey do San Francisco i tam zwykle jest prąd z północy, zimny prąd, zalaski i przeważnie wieje z północy i szlak statków jest kilka mil od lądu, prąd im dalej od lądu tym silniejszy, więc najlepiej płynąć blisko, blisko lądu. To wtedy się i omija szlaki statków i, i prąd, no, ale trzeba uważać, bo gdzieś 5 mil ten, ten pas jest, w mordę wieje, 30 węzów halsujemy. Dzień, noc, nie? No to jestem trochę zmęczony. W nocy wchodzę, jak na halsie do lądu, to włączałem Echosondę, alarm na 30 stóp, nie, żeby mnie o, ostrzegła. Jak wpłynęliśmy tam na zewnątrz, to już Echosondę wyłączałem nie? I, i tam z pół godziny było pół godziny hals w tą, pół godziny w tom i deszcz spada, wieje, kurczę, zimno. No i to już nie będę siedział w kokpicie, jak nic nie ma, wszystko jest okej, okay, nie? Yy, zszedłem na dół i przysnąłem na halsie yy, do lądowym, kiedy była włączona echosonda, licząc na to, że alarm mi yy, powie, że mnie jak 30 stóp jest, nie? I nagle walnięcie potężne. Ja spadłem z koi, żona wyskoczyła z, z for kabiny myśleliśmy, że zderzyliśmy się ze statkiem. Ja wychodzę do kokpitu, a tu klif olbrzymi, latarnia na klifie, pigeon point, dookoła mnie skały. Byliśmy na, na grot zarefowany na, na trze trzecim refie i mały foczek. Ale już nie wiało w tym miejscu, już było zasłonięte wiatrem, także prak praktycznie szli, szliśmy prawie, że inercją, jakiś jeden węzeł może i zostaliśmy wrzuceni martwą falem, falą na, na yy, skały. I przyszła na, następna martwa fala. Ja uruchomiłem silnik. I odpłynęliśmy normalnie, patrząc po nocy, bo, bo wiesz, latarnia świeciła te parę sekund, to ci oświetlała, wiesz, gdzie skała wystaje, nie, że, że się tego, odpłynęliśmy parę metrów, paręnaście metrów, zszedłem na dół zobaczyć, jak tam w zęzie jest, nic, ok, wszystko, płyniemy dalej, weszliśmy do San Francisco, rzuciłem kotwicę pod e, Richardson Bay przy San Salito do wody od razu, zobaczyć, co się stało. Pływam, ni cholery, nie widzę żadnych śladów. No to fajnie, nie? Widocznie walnęliśmy balastem samym, nie? Balast jest żeliwny, co się mogło stać, nie? Za parę dni poszliśmy do mariny, bo nas zaprosił nas przyjaciel, i go, mamy gości. Siedzimy na, na dole w kabinie, pijemy kawka, herbatka i jeden na drugiego, tak się patrzy, kurczę, pije, kurczę. Ta herbata, kawa, przesłona jest, nie? I ja od razu, o Jezu kochany, do wody maska było walnięcie, rozbita, nie na, na, na y, y, balaście, ale tuż pod, pod zagięciem kadłubu. Tam, gdzie właśnie zbiornik wody jest. Bo zbiornik u mnie wody jest y, integralną częścią kadłuba, to jest część zęzy. I, i po prostu w tamtym yy, yy, wypadku zadziałał jakby yy, yy, no, komora zderzeniowa, że, że dziura się zrobiła owszem i powoli, dziura była taka, że można było dwa palce włożyć i powoli ta woda słodka, którą używaliśmy do picia, mieszała się z wodą morską i, i tego, no więc yy, co robić? Miałem zawsze, Boże, na łódce taką specjalną epoksy, Podwodna epoksy, tak zwana, nazywa się Underwater epoksy, coś takiego, z to nazywają też, dwie części bardzo gęste, Trzeba to, to zmieszać e, dość szybko na kawałek czegoś sztywnego, jakiś tam tektura, papier sztywniejszy czy kawałek szmaty sztywnej i do wody zejść i to przykleić. I tak zrobiłem. I tak jeszcze pół roku pływałem, zanim dopiero jak byliśmy w Meksyku z żoną, wyciągałem łódkę i to zrobiłem porządnie już, bo łódka i tak planowałem wyciągać pół roku, bo jechaliśmy do odwiedziny do Kalifornii, do, do Kolorado, Kalifornii, do także no... Jak, jak później robiłem to, wygrindowałem yy, to wszystkie, to zgnieciony ten raz, to tamtędy mogłem głowę przełożyć, ale wszystko udało się za, zaklajstrować i, i jest jak nowe, nie, nie, ma, nie ma problemu, stąd wiem, że łódka jest naprawdę bardzo mocna. Tak, zawsze próbujemy, oczywiście to jest obowiązek, nie? Jak tutaj nawet płynąłem te, te parę dni temu, dociągnąłem wędkę, y, złapałem mi się trzy, trzy małe bluefisze. Trochę mała na jedna rybka, na jeden obiad, ale ja byłem sam, miałem trzy rybki, więc... A na drugi dzień złapała się jedna, y, także y, a czasami się ryby łapią y, met 80, największa moja ryba. To, to, to właśnie na Pacyfiku, Łachu, 1,80 80 miała, ale wcześniej ryba się złapała, nie wiem jaka duża, bo, bo zbyt wolno ją wyciągałem i tylko łeb został, bo, bo, bo, bo reki ją zjadł. Byłem taki wkurzony, ale za godzinę złapała się następna, jeszcze większa. Nie, nie ma problemu z łapaniem ryb, chociaż czasami by się chciało więcej, nie? Bo... Wiesz, no to jest kwestia szczęścia, nie ma, nie, ma, nie ma reguły. Czasami ciągnę trzy wędki, a raz nawet byłem tak zdeterminowany, żeby coś złapać, miałem cztery wędki obok siebie nie i tylko trzeba było uważać, żeby się nie plątały. Czasami bywa tak, że na trzech wędkach jednocześnie jest ryba i wszystkie się straci. Też tak, tak bywa, bo to wiesz, skaczą, nie, nie, nie możesz tam co uważać, żeby luzu nie zostawić, im wyciągać, kurcze nie? To są zwykle, ja, ja nie, nie, nie mam kołowrotków, tylko, tylko z rę, ręką ciągnę, to żyłki są grube, rękawiczki trzeba za, zakładać, nie, to zawsze chwila czasu zabiera i w tym czasie ryba o, skoczy, luz się zrobi i już jej nie ma, Każda cisza jest lepsza niż sztorm, szczególnie jak sztorm w mordę, nie? Nie ma co narzekać na ciszę, kurczę. Mieliśmy w tym roku i dwa lata temu y, trochę za dużo cisz. Y, cisze są ok, jak się nigdzie nie spieszysz i nie, nie, nie, nikt na cię nie czeka, kto tam przyleciał, zapłacił za bilety i potem musi do hotelu iść, bo ty się spóźniasz, nie? To, to są cisze niedobre, ale jak nie, nie ma się żadnego nikogo umówionego, to mogą być cisze, nie ma problemu. Pływa się wtedy kołódki, można oskrobać, no i jest okej, okay, zawsze czymś się można zająć. Nie, nie o tym nie myślę, głównie, wiesz, to jest takie małe prawdopodobieństwo, że zawsze mówię, że prędzej Ty ugryziesz rekina w restauracji, niż rekin Ciebie w wodzie. Ja żegluję dlatego, że, że po prostu yy, lubię to raz, a dwa, że, że absolutnie nie stać mnie na życie na lądzie, nie? Ja nie mam nawet prawa jazdy. Yy... Nie, no to jest nie, nie do pomyślenia. Nie do, jak, ja, jak ja mówię ludziom, ile, ile ja yy, mogę, na, za ile ja żyję, to, nie, to jest. Nie będę tutaj robił teraz tam sensacji, nie ma, nie, ma, nie ma sensu. Nie mogę prywatnie odpowiedzieć, nie? Yy, ale. Nie, nie, ma, nie ma wydatków wielkich na, na łódce. To stałej w portach nic nie kosztują mnie, nie? nigdy nie staję w portach, w marinach. Chyba, że ktoś inny za to płaci. Nie? Naj, najlepiej lubię stać naprawdę szczerze na Kotwicy, w ładnym miejscu. Tu jest całkiem ładnie, całkiem woda czysta jest. Yy, ładna plaża, jeszcze nie byłem, muszę przejść się, bo lubię zbierać te różne rupiecie, które tam wyrzucone są. Czasami coś jest, znajduje się bardzo przydat, przydatnego. Jak jest cisza, to rzeczywiście widać, bo wszystkie te paprochy, śmieci wtedy widoczne są. Jak normalnie jest woda zafalowana, to, to, to tego nie widać, jest, jest ok, wszystko. Nie? Nie, nie widać absolutnie, woda jest... Na wiele dziesiątków metrów czasami widać na oceanie w Głąb. Wiem, bo, bo mam parę dziesiąt metrów żyłki wypuszczonej, jak, jak nie ściągnę jej, to ona tam w dół, to jeszcze widzę gdzieś tam tą przynętę z 20-30 metrów pod wodą nie? nie, tego nie widać. Natomiast widać po tym, że, że ryby się mniej łapią. Nie? Po prostu dawniej je pamiętam jak na przelocie przez Atlantyk w 80 którymś roku, to to yy, co noc było kilka latających ryb na pokładzie takich yy, rozmiaru, takiego śledzia, że już warto było coś z tym robić. A teraz to tam jedna na kilka dni się trafi i to mała, że to nie wiadomo czy to zjeść, czy wyrzucić, kurczę, no, jest wyraźnie I, i ryby się naprawdę mniej łapią teraz. No, czy to jest y, szczęście tylko takie gorsze, czy statystyka, no to trudno powiedzieć. Nie, ale tych rybackich statków się widzi sporo teraz, także no, już w takich miejscach się widzi, gdzie dawniej nie do pomyślenia, że opłaca im się tysiące mil płynąć gdzieś, paliwo, wszystko, kurcze, bo blisko y, ich bazy nie ma, nie ma nic, no. no to już, niestety, a najbardziej zanieczyszczoną wodę, jaką w życiu widziałem, to, to, to była Chesapeake Bay, Baltimore, Boże kochany, kurczę. Syf, kiła i mogiła, no. Tu jest o wiele czyściej w Nowym Jorku, nie? Przeważnie, pr przeważnie tam, gdzie ja pływam, czyli w tej strefie raczej tropikalnej, y śródziemne. Najdalej na południe byłem, byłem na Tasmanii, y najdalej na północ byłem w Vancouver. Y tam nie było dużych pływów, nie? Dużego skoku. Kilka metrów najwyżej. No ale są rekordy, kilkanaście metrów, nie? Dwadzieścia coś metrów jest, nie? To jest jak, jak kiedyś na Tamizie byłem. Yy, wyszliśmy z łódki, to była prawie, że na poziomie, yy, to było w Londynie, na, tak głęboko. Yy, a, a, a wróciliśmy, to były maszty na poziomie tego, co wtedy, nie? Dwadzieścia, yy, no. Nie, nie czubek mastu, ale salingi były w tym miejscu, nie? czyli było gdzieś około 7-8 metrów pływu. Nie? Tak jak pamiętam, to było w 80 którymś roku tam byłem, także mogłem zapomnieć już trochę do, dokładnie ile to było, ale był szok, był szok. Łódki specjalnie budowane są na takich wodach na podwójnych kilach. Dwa kile z boku, żeby właśnie równo stała, żeby się na boki nie przywracała. To głównie po to jest ta konstrukcja zrobiona, żeby na pływach sobie mogła spokojnie naboić. Jest, nie? Woda niska, stoi sobie, podniesie się, znów pływa. No to jest bardzo ważne, bardzo ważne. I, I Od lat już poznałem taką stronę na internecie, już teraz nazwę nie pamiętam, ale przed, przed wypłynięciem w rejs zwykle robiłem sobie wydruki z tej strony, zdjęcia satelitarne Gorsztromu, jak on idzie całą drogę od Florydy aż tam po Azory prawie, tylko że jedną wadą tego było, że, że najświeższe zdjęcie było co najmniej miało tydzień. Były wstecz, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie. Było widać, jak później na Atlantyku ten prąd meandruje, ale można było sobie tak troszkę wyekstrapolować. Wy jak on tak zakręcał, kilka tygodni, no to można było zgadywać, jak on zakręci w tym tygodniu, co, co, co jest. I to bardzo, bardzo pomagało, pomagało, bo oczywiście warto się trzymać w tym prądzie. I jeszcze inny sposób jest, jak się ma kon kontakt z lądem jakiś, nie? czy to przez e, SSB, czy jakiś telefon satelitarny, to ktoś może na lądzie sprawdzać, e, e, być może na bieżąco. Nie wiem, czy istnieje taka strona publiczna, która mówi na bieżąco, jaki jest ten prąd. I wtedy SMS-em może przysyłać... E, Yy, pozycje współrzędne te, te 50-100 mil do przodu, codziennie, co drugi dzień, czy ile tam jak potrzeba, żeby chodzi o to, żeby się cały czas w tym prądzie trzymać, albo, albo nie wejść, czy to jest jeszcze gorzej, w tak zwane cold eddies, czyli za kole prądu, który niedaleko od głównej, głównej osi płynie, która płynie na, na wschód, kilkanaście, kilkadziesiąt mil jest prąd płynie, który na zachód i to jest dwa, trzy węzły, nie? Jak się w takie coś dostaniesz, o to jest przewalone, kurczę, no. Jeszcze masz słaby wiatr, stoisz w miejscu albo jeszcze cię cofa, nie? Temperaturę wody trzeba mierzyć, patrzeć na, na, na wodorosty, nie? Ale to jest też zawsze pewne zgadywanie, o, że jesteśmy za daleko na północ, na południe, nie wiadomo, ale jak się ma pozycję tego, tego prądu z lądu od kogoś, no jak się ma dostęp do internetu, no to już w ogóle jest nie, luksus, nie? Że można samemu sobie na łódce, ale to już jest inna bajka, nie moja. Oczywiście, nienawidzę pływać, gdzie jest zimno, nie? Prosta, raz, że nie lubię zimna, to jest, nie, ja z Polski nie wyjechałem, dlatego, że, że tam nie podobała mi się y, tam sytuacja polityczna, taka czy śmaka, tylko głównie klimat jest straszliwy, kurczę, no. Te rejsy na wiosnę, gdzie jeszcze śnieg się odgarniało z pokładu, te sztormy zimowe, kurcze, no wiesz, to to naprawdę jest, jest klimat nieciekawy w Polsce, nieciekawy. Nie, nie dziwię się ludziom, że wyjeżdżają gdzieś na Florydę czy na Śródziemne, sobie osiedlają się, nie? to jest zupełna bajka, no zupełna bajka. Najtrudniejszym dla mnie na świecie akwenem y, jest kanał angielski. La Manche, nie? bo tam jeszcze do tego, że jest to wszystko, co na Bałtyku, to jeszcze dochodzą prądy, których na Bałtyku na szczęście nie ma. Nie? To jest wielkie ułatwienie, no ale wiesz, no, kto tam się nauczył pływać na, na kanale angielskim, nie? to rzeczywiście jest superman, super żeglarz. Na Bałtyku też oczywiście, bo, bo wszystko jest to samo oprócz pływów. Nie byłem w okolicy Hornu, Horn zostawiam sobie na, na odległą przyszłość, bo nie dlatego, że Horn, tylko dlatego, że, że jeszcze chcę odwiedzić moich przyjaciół na Pacyfiku, a już się nie dam trzeci raz puścić w kanał. Dlatego jedyna droga to jest cieśnina Magellana albo Horn. Ale żeby przejść cieśninę Magellana, to czytałem na internecie, że taka biurokracja jest, takie obostrzenia, ubezpieczenia i opłaty, jakieś permity, pozwolenia, że, że absolutnie, jeżeli będę płynął tam, to płynę daleko od Hornu, żeby nie mieć do czynienia, żeby go nawet nie widzieć, nie? 50-100 mil, na Pacyfik, Hawaje i wracam w drugą stronę, nie płynąc dookoła świata, bo po jaką cholerę mam płynąć trzeci raz dookoła świata. A będę być może najstarszym Polakiem, który, sam, który samotnie dookoła hornu przejedzie. Dwa razy. No. Ja, ja na zachętę powiem, że bardzo mi się podobają te wszystkie piękne jachty w marinach, i, i, i niech zostaną w tych marinach, bo teraz dzięki temu GPS-owi to jest tak łatwo wszędzie, że ludzie kupują jacht, płyną i na tych kotwicowiskach, to jest taki tłok i ludzie niewiele co umieją, oprócz tego, żeby tam dopłynąć jakoś tam na silniku najczęściej, rzucić kotwicę, już mało kto wie o tym, że trzeba ją zakopać jakoś nie? i wtedy są jest raz, że tłok, nie ma gdzie, gdzie rzucić kotwicy, dwa, że, że jest niebezpiecznie przed taką, no trudno powiedzieć, czy to jest jacht, który ktoś pływa doświadczony, czy nie. No, przypływasz nie i potem w nocy ktoś na ciebie dryfuje. Nie? To jest, no, i, i, I niestety już tak miałem wiele razy, że, że wolę, jak rzucę kotwicę, to płynę sobie dookoła oglądać kotwice innych jachtów, jak widzę, że któraś kotwica jest niezakopana, tylko tak sobie leży gdzieś, to ją nawet wezmę i ustawię tak, że, że ona się zakopie sama, nie mówiąc nic nikomu, bo, bo po co? Po jaką cholerę? To jest dla mojego własnego bezpieczeństwa, nie? Że, że, wiesz, jego kotwica trzyma, że nie wiedzie na mnie i nie, nie wiesz, podrapie, uszkodzi, czy, czy, wiesz, to na zakończenie. Jak nie macie doświadczenia, Siedźcie w Marinie, jak nie macie doświadczenia, nie pływajcie na swoich jachtach, pływajcie z kimś, kto ma doświadczenie. Ja najpierw się nauczyłem żeglować, kursy, wszystko, doświadczenie, godziny, godziny, wielokrotnie więcej, niż, niż było wymagane minimum. I dopiero wtedy udało mi się kupić łódkę, nawet nie marzyłem o łódce. A teraz tak łatwo wszystko, łódka, pieniądze przychodzą, łódkę ciach, kupuje jedną, dwie, Bogdan, nie, dwie łódki ma, nie? a to